Dzień dobry. W pierwszym odcinku podcastu Po prostu Wschód wita Państwa Piotr Pogorzelski. Chciałbym w nim dzielić się wiedzą swoją i ekspertów na temat państw byłego Związku Radzieckiego i przybliżać to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ale nie tylko. Bardzo istotne są relacje tych krajów z Unią Europejską, w tym Polską, Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami i ta tematyka na pewno zostanie poruszona. A w pierwszym odcinku porozmawiam z ekspertami o tak zwanym referendum konstytucyjnym w Rosji, kampanii wyborczej na Białorusi oraz ukraińskich serialach telewizyjnych, a konkretnie jednym z Pijmaty Kajdasza, czyli Pojmać Kajdasza, który święci triumfy u naszych wschodnich sąsiadów. Zaczynamy. Mój To grupa pajuszczyje w mieście, czyli śpiewające razem w 2002 roku. Ta agit brygada, jak sam określał ją jej producent, zdobyła popularność właśnie tym hitem. Takowo jak Putin, czyli takiego jak Putin. Później projekt wrócił jeszcze w 2015 roku i niewykluczone, że będzie wracał jeszcze wielokrotnie. W zakończonym 1 lipca referendum konsultacyjnym Rosjanie, przynajmniej według oficjalnych danych, poparli zmiany do konstytucji, przewidujące wyzerowanie kadencji prezydenta. Co oznacza, że Władimir Putin w 2024 roku. Będzie mógł kandydować na kolejne 6 lat i powtórzyć to w 2030 roku. O przebieg referendum i jego konsekwencje zapytam Marię Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Po przeliczeniu 100% głosów Centralna Komisja Wyborcza podała, że niemal 78% obywateli poparło poprawki do konstytucji. Frekwencja wyniosła prawie 68%, czyli dość dużo. Na ile są to wiarygodne wyniki? Te wyniki są Całkowicie niewiarygodne, drastycznie rozmijają się z sondażami, które były robione jeszcze przed głosowaniem. Gdzie mniej więcej 50-50 kilka procent osób deklarowało, że poprą poprawki konstytucyjne, natomiast 60 kilka procent deklarowało, że wezmą udział w głosowaniu. Co oczywiście nie znaczy, że tyle osób rzeczywiście wzięło udział, dlatego że to zawsze jest tak, że deklaruje więcej niż rzeczywiście przychodzi do, do urny. I, I teraz tak, mimo że nie da się dokładnie oszacować skali fałszowania wyników głosowania przez władzę, to z pewnością te wyniki były sfałszowane na skalę znacząco wyższą niż się to zazwyczaj dzieje w Rosji. E, organizacja Głos, niezależna organizacja, która od lat monitoruje e, wybory w Rosji, określiła skalę sfałszowania wyników tego głosowania jako bezprecedensową i jako zamach na suwerenność narodu. Według um, analityków, którzy tworzą takie um, modele um, rozkładu głosów um, już od dwóch dekad, badając w ten sposób anomalie wyborcze i skalę możliwych manipulacji wyborczych, tym razem y, określili ilość głosów podejrzanych, czyli tych, które odbiegają od pewnych sta standardowych statystycznych rozkładów na ponad 22 miliony. To jest prawie jedna trzecia oddanych oficjalnie głosów i jest to ponad dwukrotnie więcej niż tych podejrzanych głosów, które wykryto w ostatnich wyborach prezydenckich. Putin potrzebował plebiscytu. Putin potrzebował pokazać, że ma poparcie społeczne i to masowe poparcie społeczne, mimo tego, że od dwóch lat według wszystkich niezależnych badań to poparcie spada i jest rekordowo niskie od 20 lat aktualnie. Teraz Kreml dołożył, władze rosyjskie dołożyły wszelkich starań, żeby po pierwsze maksymalnie zwiększyć frekwencję w, tych, w tym głosowaniu, i to się przejawiało głównie w tym, że po prostu ludzi wszelkimi sposobami namawiono do głosowania, czy wręcz zmuszano do głosowania, bo to była i agitacja, taka ostentacyjna agitacja za poprawkami w mediach państwowych, czy przez przedstawicieli instytucji państwowych, ale też zmuszanie obywateli przez pracodawców do tego, żeby na przykład przynosili z komisji wyborczych zaświadczenia o tym, że, że głosowali. Tak? Czy to dotyczy głównie pewnie sfery budżetowej? Głównie sfery budżetowej, oczywiście, że głównie sfery budżetowej, z tym, że no, kilkadziesiąt milionów ludzi w tej sferze pracuje w Rosji, w związku z tym to jest oczywiście znacząca część elektoratu. Drugą cechą tego głosowania był, była jego wyjątkowa nieprzejrzystość nawet na tle standardowo dość nieprzejrzystych i manipulowanych wyborów w Rosji. W tym głosowaniu po raz pierwszy na tak dużą skalę zastosowano trzy mechanizmy głosowania, które w zasadzie nie podlegają żadnej niezależnej kontroli. To jest przede wszystkim głosowanie przedterminowe, rozciągnięte do tygodnia przed głównym dniem głosowania. To jest głosowanie poza lokalami wyborczymi. Jest taka procedura w Rosji głosowania w domach wyborców. W zasadzie bez ograniczeń teraz można było w ten sposób właśnie głosować. I Trzecia, trzecia rzecz to jest głosowanie przez internet, które było w zeszłym roku eksperymentalnie przetestowane w Moskwie i wywołało bardzo dużo wątpliwości ze strony ekspertów. Jest nieprzejrzyste właściwie nie ma żadnej możliwości weryfikacji wyników takiego głosowania. W tym głosowaniu teraz zastosowano już na dużo większą skalę w dwóch regionach głosowanie internetowe, czyli w Moskwie i w Wodziemniżnym Nowogrodzkim. I te wszystkie, i te mechanizmy sprawiają, że bardzo trudno je było zebrać dowody na manipulacje i fałszerstwa. Natomiast mnóstwo jest opowieści, zdjęć, historii o tym, w jaki sposób przebiegało głosowanie, a to w otwartym bagażniku samochodu zaparkowanego gdzieś przy ulicy a to na ławce na placu zabaw urządzono punkt wyborczy, a to na klatce schodowej w jakimś bloku. I teraz problemem przede wszystkim jest to, że tam nie było obserwatorów niezależnych, bo trudno jest postawić obserwatora przy każdej ławce, nie było też często zachowanej tajności głosowania, ponieważ człowiek głosował po prostu na oczach, na oczach komisji. To wszystko, co pani mówi, świadczy o tym, że jest masa, dość dużo było naruszeń, Wynik był powiedzmy średni przy tej skali naruszeń, czyli to oznacza, że ta baza poparcia dla Władimira Putina jest dość niska, tak? Baza poparcia dla Putina w społeczeństwie się obniża. To znaczy to jest tak, poziom zaufania wynosi według najświeższych, wczorajszych danych Centrum Lewady 26%, z najmniej w historii rządów Putina. Poziom poparcia dla jego polityki wynosi 60%. To jest, jak na warunki reżimu autorytarnego, bardzo mało. Jak pamiętamy, w momencie, kiedy Putin anektował Krym, to było 80 kilka procent. W związku z tym ten spadek jest dosyć znaczący. Jeżeli chodzi o poparcie dla samych poprawek konstytucyjnych, to tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana, dlatego że o ile, i to znowu według badań niezależnych, na pewno poniżej połowy respondentów poparło, poparłoby, czy poparło poprawki, poprawkę o wyzorowaniu kadencji Putina i przedłużeniu jego rządów o kilkanaście lat. O tyle 80% nawet sięgało poparcie dla, dla gwarancji konstytucyjnych, świadczeń socjalnych, czy dla takich poprawek, które mówiły o nienaruszalności granic Rosji, o suwerenności y, y, prawa rosyjskiego wobec prawa międzynarodowego, y, czy y, odwołania do tradycyjnych wartości spuścizny radzieckiej i tak dalej. Te poprawki takie ideologiczno-tożsamościowe i socjalne cieszyły się dużo wyższym poparciem niż y, ta poprawka zerująca kadencję Putina. Zresztą władze bardzo umiejętnie przykryły zmiany ustrojowe które mają na celu konsolidację reżimu autorytarnego i dalsze umocnienie urzędu prezydenta, przykryły te zmiany ustrojowe właśnie tym takim pakietem socjalno-ideologicznym. Dlatego, że tutaj chyba trzeba wyjaśnić, że tak naprawdę było jedno pytanie, tak? Czy popierasz zmiany do konstytucji, tak. czy nie popierasz? Tak, zmian w ogóle było około 200 drobnych różnych zmian do konstytucji. Natomiast no, było takich kilkadziesiąt, powiedzmy, kluczowych poprawek. I rzeczywiście to jest tak, że było jedno pytanie, czy popiera pan, pani e, zmiany w Konstytucji Federacji Rosyjskiej? Tak, nie. Nie było żadnej oczywiście rzetelnej debaty społecznej na ten temat. E, agitacja ze, za poprawkami ze strony władzy, organów państwa, mediów państwowych nazywała się informowaniem o reformie konstytucyjnej, Natomiast przepisy o tym głosowaniu nie dopuściły agitacji przeciwko, nie przewidziały takiej możliwości, bo to nie są wybory, taki był argument. W związku z tym już na tym etapie zostało, został cały dyskus na temat tej reformy zafałszowany. Jeśli chodzi o te poprawki, poza tym wyzerowaniem kadencji były właściwie dwie chyba dość ważne, to jest ta naruszalność granic Rosji. I jeszcze druga kwestia dość interesująca, to, są, to jest suwerenizacja stosunku Rosji do podjętych zobowiązań prawno-międzynarodowych, czyli ta wyższość krajowego porządku prawnego nad prawem międzynarodowym. Czym są podyktowane takie właśnie te dwie zmiany? To jest po pierwsze wymiar propagandowy, to znaczy Putin buduje swój wizerunek jako tej osoby, która podniosła Rosję z kolan. A, która odbudowała pozycję siły Rosji na arenie międzynarodowej i e, osoby, która tak naprawdę jest zbawcą Rosji i gwarantem e, całości, integralności i suwerenności e, państwa. E, po drugie, to był wymiar stricte praktyczny, to znaczy tym samym uznano za nieodwracalną aneksję Krymu. E, w konstytucji e, rangą najwyższej ustawy tak, państwowej uniemożliwiono jakiekolwiek zmiany, czyli na przykład przekazanie w przeszłości nielegalnie anektowanego Krymu. Teraz zabrania tego konstytucja. Konstytucja zakazuje podważania integralności terytorialnej Rosji. To jest też taka manifestacja, już nie tylko akt pewnego prawa, natomiast manifestacja pod adresem Zachodu, że ponieważ już konstytucja rosyjska będzie gwarantowała, że Krym jest rosyjski, no to rozumiem, że Zachód teraz powinien zrezygnować z jakichkolwiek postulatów, żeby Rosja wycofała się z nielegalnej aneksji. Druga sprawa to jest ta właśnie suwerenizacja stosunku Rosji do prawa międzynarodowego. To oznacza, że w konstytucji wprost zapisano wyższość porządku prawnego Federacji Rosyjskiej nad umowami międzynarodowymi, czyli jeżeli będzie jakakolwiek kolizja, to w tym momencie prawo rosyjskie ma pierwszeństwo i to jest tak zapisane, że nie chodzi wyłącznie o konstytucję rosyjską. Tam jest taki dziwny zapis o, o porządku publiczno-prawnym Federacji Rosyjskiej, który ma pierwszeństwo przed umowami międzynarodowymi, czy też przed ich interpretacją. W związku z tym jest to jasny sygnał, że Rosja formalnie, formalnie komunikuje światu, że będzie wykonywała tylko te postanowienia prawa międzynarodowego i tylko te zobowiązania, które na siebie do tej pory wzięła, jeżeli to nie będzie stało w kolizji z de facto interesami reżimu autorytarnego. Moskwa ostatnio nie ma szczęścia w międzynarodowych sądach, ale chciałem się zapytać jeszcze o tę kwestię nienaruszalności granic. Czy to oznacza, że na przykład mieszkańcy DNR-u, tak zwanych Republik Ludowych, Donieckich i Ugańskich mogą już pożegnać się z tym swoim marzeniem o tym, że zostaną wcielone te paraorganizacje państwowe w skład Rosji? To nie znaczy, że władze rosyjskie nie mogą rozszerzać granic Rosji. To znaczy, że władze rosyjskie, ani nikt inny w świetle konstytucji nie może zmniejszyć terytorium kraju. Ale biorąc pod uwagę logikę myślenia Kremla, i wyczesową praktykę, to nie oznacza, że nie można poszerzyć terytorium Federacji Rosyjskiej. Maria Domańska, Ośrodek Studiów Wschodnich, autorka analizy tych, tego głosowania pod tytułem Farsa przy urnach. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Na Białorusi trwa kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi, które mają się odbyć 9 sierpnia. Kampania, która charakteryzuje się tym, co nie zaskakuje, czyli ogromną skalą represji skierowanych przeciwko głównym kontrkandydatom Aleksandra Łukaszenki. Oraz tym, co zaskakuje, czyli bardzo dużą aktywnością społeczeństwa. O te różnice zapytałem Aleksego Dzikawickiego, wicedyrektora telewizji Bielsat. 10 lat temu, czy nad 5 lat temu, kiedy to. Wszyscy byli przestraszeni tym, co się działo na Ukrainie. Zupełnie takiej fali aktywności ludzi, no, trudno było zaobserwować taką falę. Natomiast teraz mamy po prostu coś niespotykanego. Moim zdaniem od początku lat 90., od połowy lat 90. czegoś takiego na Białorusi nie było. Czyli e, przez te całe lata e, reżim białoruski zastraszał obywateli. Taka jest prawda. E, I ludzie się bali miało miejsce co, też coś takiego, co się nazywa kontrakt socjalny. Czyli my wam w miarę dobrze płacimy, a wy za to się nie buntujecie i ze wszystkim się zgadzacie. Teraz po prostu nagle to wszystko się skończyło. Ludzie, mało tego, że nie byłem się podpisać, złożyć swój podpis jako wsparcie dla niezależnego kandydata, robią to dla wszystkich niezależnych kandydatów. Demonstracyjnie stoją w kolejkach wielogodzinnych, kilometrowych. Stoją i nie boją się, mówią o tym. Dawniej, ja sam zbierałem podpisy nie jeden raz, to człowiek, jeżeli już chciał podpisać, to szybko podpisywał, uciekał. A nie daj Boże, sfotografują, a nie daj Boże problemy w pracy i tak dalej. Teraz ludzie demonstracyjnie stoją w długich kolejkach. I to nie tylko w Mińsku, gdzie oczywiście zawsze aktywność ta polityczna była większa, ale też w niedużych miasteczkach. Wiedząc, że milicja czy tam KGB dokładnie ich zna, to nie trzeba nawet szukać, kto to jest i nawzajem się znają, nie? ale stale w tych kolejkach, bo już ludzie mają dość. No właśnie, bo z czym to jest związane? Czy ta sytuacja gospodarcza się pogorszyła? Czy ludzie po prostu mają dość widzieć tego samego prezydenta właściwie od początku niezależności? Myślę, że to drugie, bo sytuacja gospodarcza na Białorusi jakoś przesadnie dobra nigdy nie była. No jeżeli na przykład nie sądzę, żeby teraz ludzie nagle zaczęli znacznie mniej zarabiać niż rok temu, czy tam 4 lata temu, czy 5 lat temu. To raczej zmęczenie. zmęczenie. tym, że po prostu zmęczenie tym, że ta sama osoba jest u władzy. Po drugie, zmęczenie tym, że, że ludzie nie mają nic do powiedzenia. Mimo to, że być może gdzieś tam w Mińsku i nieźle zarabiają, ale oni są, oni są podmiotowi, oni nie, nie mają nic do powiedzenia, im każą iść na defiladę, na koncert, coś tam podpisać, coś zrobić, nie pytając ich o zdanie. Władza niejako się przyzwyczaiła że za to, że jakoś tam płaci obywatelom i szczyci się tak zwaną stabilnością, że naród, czyli społeczeństwo ma bezapelacyjnie wykonywać wszystkie polecenia władzy. A ludzie już mają tego dosyć. Jest, no, po pierwsze, już jest nowe, nowa generacja młodych ludzi, którzy, którzy nie mogą tego zrozumieć. Dlaczego tak jest? No ale sytuacja gospodarcza też, bo trzeba przyznać, że to, ta magiczna kwota 500 dolarów, średnia pensja, o której wiele, wiele, od wielu, wielu lat e, mówi Łukaszenka, no tego nie ma na razie. A ceny rosną, koszty utrzymania rosną rzeczywiście I, i szczególnie na prowincji, no przecież w moim rodzinnym mieście, w Pińsku, pensja 400 rubli, czy tam 350 rubli to jest w miarę dobra pensja, no ale... To jest 700 zł, tak? Tak, około 700 zł, ale naprawdę, jeżeli jeszcze usługi, można powiedzieć, że na Białorusi w niedużych miastach są tańsze, czy nie wiem, jakiś transport publiczny, czy tam szewc czy coś takiego jest, albo tam opłata, czynsz jest, natomiast ceny towarów, w bardzo wielu sytuacjach są wyższe od polskich. No, no dobrze, ale jest y, kwestia taka, o której się często wspominało w kontekście Białorusi, to to, że bardzo dużo osób, y, bodajże 80% to jest sektor państwowy. I tutaj był bardzo łatwy instrument szantażu właśnie, że jeżeli ty występujesz przeciwko władzy, to zostaniesz zwolniony. Czy, te, czy to znikło? Niestety nie, dlatego że władza robi to samo. Przecież w ostatnich nawet tygodniach mamy kilka sytuacji, kiedy ludzi zwolniono za to, że stali w tych łańcuchach Solidarności, czy przypadkowo zaopano gdzieś przy okazji po prostu osoba przychodziła obok. tak jak, Oczywiście to je, nadal działa, natomiast problem też polega na tym, że brak reform tych dużych zakładów państwowych sektora państwowego doprowadził do tego, że te zakłady są totalnie niewydolne, więc już nie ma możliwości, już nie ma możliwości dobrej zapłaty. Za pracę tym, którzy pracują w tych dużych zakładach. Przecież bardzo często te ludzie w tych zakładach pracują 2-3 tygodnie w miesiącu, w tygodniu, przepraszam, bo, bo nie, ma gdzie, nie ma gdzie sprzedać ten towar. No, jest praktycznie jedyna jedyne, jedynie do Rosji, która, która kupuje te traktory czy ciężarówki. Natomiast Natomiast Rosja też różnie się zachowuje. Ostatnia, jeżeli chodzi o Białoruś, mieliśmy na początku roku ogromny kryzys z Ropą na przykład czy z Gazem, kiedy to Rosjanie że nie było zgody co do ceny. Teraz sytuacja się zmieniła, bo w ogóle ceny spadły. Natomiast, natomiast moim zdaniem to też chodzi o to, że skoro zakłady te są niewydolne, no to nie mogą tych ludzi utrzymać. I też ludzie widzą, że skoro z Rosją coraz więcej jest konfliktów to Łukaszenka stracił wiarygodność w oczach ludzi, jako osoba, która potrafi się z Putinem dogadać. Jeżeli chodzi o właśnie kwestię Rosji, my jesteśmy przyzwyczajeni, że jeżeli ktoś jest przeciwko Łukaszence, to zapewne jest za Zachodem. Czy rzeczywiście tak można to uprościć? Czy ci ludzie, którzy teraz podpisują właśnie się pod kandydatami, oponentami Aleksandra Łukaszenki, są tak naprawdę opowiadają się za zachodnim modelem rozwoju Białorusi? Nie można tak tego uprościć, bo badania... No, znane mi badania sprzed tam kilku miesięcy, oczywiście wskazują, o tym, że, o, o, wskazują na to, że e, jak gdyby odsetek ludzi zachodzie nastawionych rośnie, ale to nadal jest poniżej 50%. Więc e, tak nie można tego uprościć. Moim zdaniem między innymi dlatego Wiktor Babaryka, kandydat, który teraz siedzi w więzieniu, który podjął się Walki z Łukaszenką, dlatego, m.in. on zdobył tak ogromną popularność, bo to jest człowiek, tak mi się wydaje, w mniemaniu części obywateli białoruskich, który będzie potrafił normalnie dogadać się z Rosją. Bo to człowiek, który przez wiele lat pracował w rosyjskim banku, prawda, w systemie bankowym, był Gazprom Bank. I ja to jest człowiek, który mógłby na spokojnie, bez histerii dogadać się też z Rosją. I, a na tym Białorusi, no moim zdaniem, bardzo zależy. Czyli ten rozwój z sytuacji może być taki, że potencjalnie, jeżeli by byli dopuszczeni oponenci Łukaszenki, polityka mińska mogłaby się zmienić w kierunku bardziej prorosyjskim. No, moim, zdaniem, moim zdaniem to błąd. Takie myślenie jest błędne, dlatego że już w bardziej prorosyjskim kierunku nie można tego zmienić. Rusyfikacja na Białorusi postępuje. Wszystko jest rosyjskie. Już bardziej zrosyfikować tego kraju. Nie ma żadnego uniwersytetu w języku białoruskim na przykład. Ilość szkół, gdzie nauczanie jest w języku białoruskim, całą rzecz się zmniejsza. Więc już bardziej rusyfikować tego kraju się nie da. I jakby na przykład prezydentem został Babaryka, moim zdaniem to nie oznaczałoby, że, że, że Białoruś jeszcze bardziej zwróci się w kierunku Rosji. No, ale Łukaszenka chyba gra na takich prawda obawach. On gra i sam sobie przeczy. Przez wiele lat e, mówił, że właśnie, że nacjonaliści, opozycja, Zachód i tak to, dalej to są wrogowie, a Rosja to są bracia. A tu nagle zmienia narrację i mówi, że, e, że na przykład e, ten. ten że Babaryka jest maryniotką, wiadomo, że w rękach Kremla. Z kolei jedzie też na defiladę zwycięstwa i oświadcza dwukrotnie w Moskwie, że przybył do stolicy ojczyzny. I w tym samym też czasie Putin z nim nie gada w ogóle. Czyli no oczywiście jak, jak się jest na rożniku, to się chwyta brzytwy, tak, tak, tak jak Łukaszenka. Nagle, nagle przejął. Na rację swoich politycznych oponentów, no bo bardzo ciężka sytuacja jest. Czego możemy się teraz spodziewać? Czy odpowiedzią na to będą jeszcze większe represje wobec właśnie oponentów Łukaszenki? Myślę, że tak. Niestety reżim białoruski no, nie zna innych sposobów. Tylko wsadzić do więzienia, tylko pobić, rozpędzić, zdławić. To, to jest jedyna, jedyna metoda. Na przykład polowanie na naszych dziennikarzy też ciągle chcą konfiskować sprzęt kary pieniężne, ale, ale główny cel to skonfiskować sprzęt, jakby to było dwudzieste stulecie. Jeżeli nie pokażą w telewizji, to znaczy tego nie było. Przecież ludzie mają smartfony, praktycznie każdy może to nagrać i to w sieci będzie po 5 minutach. Nie, władza białoruska chce zabrać kamerę Biosatowi, skonfiskować koniecznie. Tak samo jest, tak samo jest z politycznymi oponentami. Myślę, że jak, jak wsadzą do więzienia jednego, drugiego, to nic się nie stanie. A moim zdaniem, niezależnie od tego, co się stanie 9 sierpnia czyli w dniu wyborów, e, nawet jeżeli, jeżeli władza, e, władzy uda się utrzymać sytuację i na przykład Łukaszenka napisze sobie tam 75% poparcia, no to nawet jeżeli tak, to, to zdławić tego, tej fali, co teraz jest, to jest, moim zdaniem to jest niemożliwe. Sytuacja może się zmienić, e, nawet po wyborach, nie wiem, jeszcze w ciągu pół roku, roku, ale niestety może dojść do tego, no, tak, tak wyczuwam takie nastroje, jak byłem na Białorusi, w Mińsku i w Pińsku i na wsi, że to może po prostu skończyć się rozlewem krwi. Jeżeli władza zdecyduje aż tak napluć w twarz ludziom, którzy rzeczywiście masowo się podpisywali, masowo wychodzili na protesty i teraz nie, nie, nie wziąć pod uwagę opinii tych ludzi, bo to może się źle skończyć. To był Aleksy Dzikawicki, wicedyrektor telewizji Bielsat, a my przenosimy się na Ukrainę. Melodia grupy Dacha Bracha z ukraińskiego serialu Spimaty Kajdasza, czyli Pojmać Kajdasza, wprowadziła nas w ostatni już temat tego podcastu, czyli właśnie produkcji telewizyjnych u naszego wschodniego sąsiada. Serial Pojmać Kajdasza jest oparty na książce Rodzina Kajdaszów z końca XIX wieku. Oparty dość luźno, bo akcja dzieje się w czasach obecnych i jest to chyba pierwszy ukraiński serial, który zebrał tyle dobrych recenzji. Łączymy się z Kijowem, gdzie jest dziennikarz i historyk Roman Kabacz.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 Na czym polega fenomen tego serialu? Skąd tak wielka liczba pozytywnych recenzji? No po pierwsze serial jest oparty na mieszance gwarowej, którą rozmawia większość mie mieszkańców prowincji ukraińskiej, tzw. Tak Służy, który język ukraiński z rosyjskiego. I po raz pierwszy faktycznie, no może nie pier pierwszy, ale tak globalnie, turka scenarzystka Natalia Worożbyta deszła od e, praktykowanego e, Kino industrii Ukrainy tylko literackiego języka. Drugie, że to jest serial o dzisiejszej wiosce, o jej problemach, o alkoholizmie, o, o tym, że nie ma pracy, że wyjazd do powiatowego miasteczka to jest coś, coś jak święto. Że no, faktycznie cały kształt tego życia jest w tej wiosce i nie, nie da się rady jej opuścić. No i też faktycznie to, co pan powiedział, że oparty jest na tej powieści z XIX wieku, Nechuel Lewickiego, i faktycznie dzieje, dzieje tego w serialu, tą w południowej Kiełszyźnie, o no, której pisał Nechuel Lewicki. Kręcono było tutaj niedaleko miasta Obuchow, i faktycznie ludzie, którzy którzy no, oglądali ten serial, łapali nutki właśnie prześpiewu takiego z, z tej powieści z XIX wieku po, po, używane w co do, codziennego życia teraz tutaj na Ukrainie. No, chyba też jest istotne to, że tam są poruszone takie tematy ostatnich wydarzeń na Ukrainie, czyli m.in. rewolucji godności, tutaj podziału w tej rodzinie kajdaszów także na tę część taką patriotyczną i prorosyjską. To chyba też się ludziom spodobało. Tak, Dzieje są jakby rozciągnięte, rozciągnięte na 10 lat, 10 lat, chociaż serii było nie, nie dużo, tylko 12 serii, ale niektórzy ludzie oglądali to po, po kilka razy. My z żoną całe te 12 serii przeżyliśmy za dwa dni, A niektórzy, niektórzy rzucali oglądać, bo mówili, że gorzka prawda o wsi może nie aż taka prawda, ale tak naprawdę on bardzo prawdziwy. Czy to też nie jest związane z tym, że bardzo brak takich seriali właśnie opowiadających o tym, jak naprawdę się żyje Ukraińcom. Nie mówię tylko o wsi, ale także o miastach. Ostatnio to faktycznie to się dzieje z czasów rewolucji godności i tego, co zrobiła władza Poroszenki. Kiedy wprowadzono, 75% muszą wyrabiać w języku ukraińskim i to bardzo uderzyło po producentach tych, którzy kręcą seriale na Ukrainie sprzedawali go jakby w Rosji i w inne kraje Związku Radzieckiego Bylego. I takie seriale, on, one były bardzo bez wyraźny, wyraźnej wizji tego, gdzie to się odbywa. Jakiś milicjant, jakieś niewiadome miasto i tak dalej. No taka przestrzeń postradziecka, prawda? Natomiast teraz te seriale nowe, które powstają, oni mają bardzo wyraźne ukraińskie oblicze, Kijów ten sam, to, to znaczy nie mówi się u nas na rejonie na przykład, a mówi się konkretno, że to na, na przykład rejon Darnieca czy rejon Borsiachówka Kijowa i tak dalej. Także no, zruszenia są, tylko nie wiadomo czy przeżyje przeżyją władze ziemińskiego, a też pandemia, bo kultura dużo mniej otrzymała w tym roku dalej na fundusz walki z koronawirusem. No ale czy można powiedzieć, że to jest taki przełom w tym używaniu języka? Czy to się jakby nakładają się dwa procesy? Dlatego, że przed rewolucją godności też były jakieś ukraińskie firmy, oczywiście ich było bardzo mało, ale tam właśnie uderzała taka sztuczność języka, bardzo poprawna, właściwie literacki, ukraiński. Teraz pan mówi, że się od tego odchodzi. Tak, coraz więcej. No, na przykład... Jeżeli chodzi o, na przykład o film według powieści Sergija Zadana, powieść Wrocław już bardzo, no, choć, chociaż i tak jak dla wschodu Ukrainy, dla stepów słobożańskich, oni dość literacko tam rozmawiają, ale już nie ma takich po prostu jak odprowadzącego w nowościach. Już bardziej żywo to się kręci no, i ja jestem zadowolony z tego procesu. A wracając jeszcze do tej kwestii Wołodymyra Zalańskiego i nowej władzy, czy... Ta władza zapowiada jakieś odejście od wsparcia dla ukraińskiego kina? Faktycznie też kino, państwowe kino, państwowa organizacja, która wydaje pieniędzy, otrzymała w tym roku dużo mniej pieniędzy i niektóre filmy, które, które już zaczęli kręcić w zeszłym roku, teraz muszą szukać pieniędzy, żeby dokręcić i zmontować i e, najpierw e, aspekt koronawirusa proponowano szcząć faktycznie projekty e, tam, ukraińskiego kulturowego <śmiech> funduszu e, tego samego państwowego kina i tak dalej, to chcieli pozostawić faktycznie ludzi tylko um, na placach a żadne projekty, żeby te fundusze nie wydawali natomiast e, no, po bar bardzo wielkim oburzeniu społeczeństwa kulturowego i nie tylko, to Rada Najwyższa zgłosiła się, no faktycznie oni zostawili tam 2 trzecie planowanego. Ale też to jesienią zabrali na przykład pieniędzy u bardzo znanego teraz reżysera Ahtemas Itablajewa, który jest krymskim Tatarem i kręcił już znane bardzo filmy, te same keyboardy o krymskich Tatarach, Heiterma o deportacji za Harberkut, według powieści Iwana Franki o Karpatach, to mu zabrali pieniądze na film o bitwie pod Konotopem. To jedna z bitew, które wojsko kozackie wygrało u Rosjan już po śmierci Chmielnickiego. Także takie podejście wskazuje, a natomiast zostawili pieniędzy na bardzo jakieś tam radosne takie te te telenowely. No bo to ch chyba takie podejście jest bardziej biznesowe tych władz obecnie, żeby jednak zarabiać na tym kinie. Tak, czasu czasu znów z frazy, że ukraiński język nie jest dla filmów, nim nie można zarabiać, albo że tylko komedie, albo jeszcze coś takiego. Chociaż ostatnie lata pokazały, że to nie jest tak, że bardzo jakościowe filmy się pojawiły. A jeżeli byśmy sobie wyobrazili sytuację pokoju z Rosją i ponownej możliwości sprzedaży tych produkcji, Właśnie do Rosji. Czy byłaby możliwość powrotu do tych czasów sprzed rewolucji godności, kiedy wszyscy właśnie kręcili te filmy, które się znajdowały w tej takiej postradzieckiej przestrzeni, nieokreślonej, o której pan mówił? Mi się wydaje, że jak minimum oni już tutaj sami przyjeżdżają. To znaczy, e, ukraiński kapitał robi filmy dla siebie, a oni mogą kręcić tutaj. No, no bo e, coraz więcej jest e, przykładów, kiedy ludziom, którym było zabronione, na przykład jazda na Ukrainę teraz jest e, dozwolony, a chodziło o to, że faktycznie tam albo że tacy ludzie występowali za e, okupację Krymu, otwarcia, to coraz więcej tak, takich ludzi już mogą przyjeżdżać. i to no, tak Taka tendencja nie bardzo, co się można, może podobać. A z czym to jest związane? Czy to jest związane z tym, że przedstawiciele tych władz na przykład bardzo dużo kręcili także właśnie filmów skierowanych na rynek rosyjski czy bezpośrednio w Rosji, czy we współpracy z Rosjanami? Tak. No i też tacy Rosjanie, no, na przykład zapraszając kiedyś ukraińskich aktorów i tak dalej, oni faktycznie robili tak, jeżeli ty zgadzasz się, no to musisz też i politycznie się zgadzać z tym, co, co się dzieje. A drugie, że faktycznie production humorystyczny, kwartał 95, z którego wywodzi się sam Zelenski, to on i słynne powiedzonko ZUS Zelenskiego, że Ukraina czasem się zachowuje jako kobieta z e, niemieckich porno seriali. To było wygłoszone w Jurmale w Łotwie, a Jurmala to takie miasteczko, gdzie lubi się zjeżdżać rosyjska elita i tam różne festiwale takie posadzieckie robią. Także on ma przyjaciół dużo w biznesie i pewnie, że chce powrócić pewne schematy. O, czyli z jednej strony dość niepokojące informacje i tendencje, ale z drugiej też chyba dość dużo takich pozytywnych, jeżeli chodzi właśnie o rozwój tego kina ukraińskiego, przynajmniej na razie. Na wydawnictwo książek no, zadziałał wreszcie Instytut Książki na, pod, na Podobieństwo Polskiego. Dają nareszcie już pieniędzy na tłumaczenie ukraińskich autorów za granicą. Także to, co było zrobione za Poroszenki, jakoś się działa. Natomiast na jakim poziomie to będzie utrzymywano, nie bardzo zrozumiale jest. Ale pokazała, że ona nie jest, no, że ukraińska kultura może być samodzielna. Roman i ukraiński dziennikarz i historyk, dziękuję bardzo. Dziękuję również. I to już wszystko w pierwszym odcinku podcastu Po prostu Wschód. Zachęcam do bezpośredniego kontaktu ze mną poprzez portale społecznościowe Twitter i Facebook, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie jest specjalna playlista, gdzie można znaleźć te utwory, których fragmenty wysłuchali Państwo właśnie w tym podcaście. Będę wdzięczny za sugestie tematów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.